Bezpieczny, pewny Safe, secure Niebezpieczny, niebezpieczny Dangerous, hazardous Skuteczny, wydajny Effective, efficient Nieskuteczny, nieefektywny Ineffective, inefficient Popularny, powszechnie rozpoznawalny Popular Widely recognized. Rzadki, rzadki. Rare, skars. Pospolity, powszechny. Common, widespread. Trudny, wymagający. Hard, demanding. Zadowolony, spełniony. Satisfied, fulfilled. Zmęczony, wyczerpany.